Jest sobota, 10 września 2022 roku. Słuchacie właśnie 411 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami czarna postać w kapturze, czyli Michał Chylak. Witam. Cześć, piątka. I słówka, czyli ja, Trzema Ściechnicki. Witam. Wszystkich serdecznie i spotykamy się w tym składzie tradycyjnie na kapitularzu po trzech latach przegry. Prawda? Prawda, ale w końcu jesteśmy. Tak, ostatnie dwa lata kapitularz w związku z pandemią covid COVID-19 odbywał się zdalnie. Brałeś w nich udział w ogóle w tych edycjach zdalnych? W 2020 tak brałem, a w zeszłym roku jakoś nie wiem, przegapiłem. Ciekło mi to w ogóle. No ja brałem w obu w sumie tych edycjach udział, ale też tak umiarkowanie, nie że całe trzy dni po prostu, bez przerwy na łączach. I nadal no, było ok, aczkolwiek wiadomo, na żywo to jest zupełnie inny klimat, inna atmosfera. A, no właśnie, dzisiaj się rano obudziłem z zapaleniem ucha i po prostu mnie trzy lata czekałem, a teraz mogę nie dotrzeć. Na szczęście jakoś się szybko podkurowałem na tyle, na ile mogłem i na kofeinie i buprofenie po prostu tutaj dotarłem bo klimat jest już pierwszego dnia, prawda? Prawda. Te wspomnienia z poprzednich edycji wracają po pierwszym wejściu na konwent. Mm -hmm. Tłumów może dużych nie ma, ale tak naprawdę trochę osób na korytarzach, zwłaszcza się mija. Nie? W sensie to nie jest, jest tak jest, jak kiedyś, że jedna, dwie osoby i tak rozmawiały na zasadzie ma. jesteśmy tutaj w piątkę. Matko. Tylko tych osób jest kilkadziesiąt na korytarzu, w salach pewnie też pochowanych trochę, więc no ja widać się... tych ludzi, że że są i konwent żyje. Mhm. Dodatkowo nadal jesteśmy na Wydziale Filologicznym, czyli chyba w najlepszej miejscówce w historii kapitularza, przynajmniej moim zdaniem. No zdecydowanie najlepsza. Na tę ileś edycji to the best of the best. Mhm. I już pierwszego dnia udało nam się zaliczyć Cztery punkty programu, jeżeli się nie mylę. I tak naprawdę teraz moglibyśmy pójść na piąty, tylko no ja się nie czuję najlepiej, a Michał chce przyjechać tutaj jutro z rana, dlatego już jednak uznaliśmy, wtedy? że nagrywamy. Z A nie, dobrze, cztery. Tak, tak, tak. Oczywiście no jest piątek. Tak? Do tego jest to konwent po przerwie wracający i jak to zazwyczaj bywa w piątki, trochę rzeczy się sypie, bo po prostu część osób nie dojeżdża. Tak, I niestety trudności na drogach albo jakieś inne przeciwności losu. Tak, i niestety część osób odwołuje też swoje prelekcje zupełnie w ostatniej chwili. Dlatego na przykład chcieliśmy pójść na prelekcję o prawdziwej historii Frankensteina, czyli o projekcie Witka Jabłońskiego i Sławomira Folkmana, ale niestety żaden z tych panów się nie zjawił. Chcieliśmy też pójść na prelekcję o japońskich legendach i wierzeniach Shinto, ale ta te też się nie odbyła w ostatniej chwili, więc można by pomyśleć, że łe, bałagan, coś tam, etc. No ale wiadomo, no, na to organizatorzy wpływu absolutnie nie tak, mają. Większość w większości sytuacje losowe, których się nie przywiedzi. więc mhm, i... nie ma co wieszyć psów na tym. Tak, jeżeli już no to Albo właśnie wydarzenie losowe albo prelegent Nawala. Składnie. Ale i tak właśnie tak jak mówimy, udało nam się już pierwszego dnia cztery punkty zaliczyć. Najpierw byliśmy na prelekcji Godzina Lekcyjna Jak promować fantastykę. To była prelekcja Nerd Kobiety, Dominiki Tarczoń. No i jak wrażenia? Podobało Ci się? Miała charyzmę? No, było słychać W ogólnie. Bardzo profesjonalne prowadzenie prelekcji i przedstawienie tematu. Mhm. Właśnie y, też y, nie wiedziałem czego się do końca spodziewać. Okazało się, że dostaliśmy takie bardzo pragmatyczne, eksperckie na zasadzie relacje z pierwszej ręki, jak działają niektóre mechanizmy rynku książki, czy promocji literatury, jak zarabiają pisarze na swoich książkach, nie tylko właśnie na samej publikacji, ale też na promowaniu ich, na konwentach, bibliotekach itd. Ktoś się tam procentowo rozkłada, więc takie ciekawostki właśnie z pierwszej ręki, z frontu powiedzmy. No i też, ja zazwyczaj do takich prelekcji podchodzę sceptycznie, bo to często jest takie pitu pitu na zasadzie. Wiecie znaczy, może gdzie jest blog, katedra Aula 4? Aula 4 tutaj prosto w lewo i po prawej stronie przed schodami powinna być. Często reklamy. <laughs> tak, często są to prelekcje na zasadzie, pisać książkę, tak jak zostać bestsellerowym pisarzem i prowadzą to osoby, które w życiu książki nie wydały, tylko na przykład są od nie, wydawnictwa selfowego. Lekcja była prowadzona przez kobietę, która wydała książkę i wiedziała, jak to wszystko działa. Tak, i opowiadała o swoich realnych doświadczeniach, dlatego wyszło to całkiem profesjonalnie. Byłem pod e, sporym wrażeniem. I też e, Nerd Kobieta ma charyzmę, co się tutaj oczywiście bardzo dobrze sprawdza. Potem byliśmy na czymś z zupełnie innej beczki na grach, które powinny wrócić Piotrka Nowackiego. I to znowu była taka prelekcja staroszkolna, nie? Prowadzona a. przez osobę, która nie zrobiła w sumie researchu, a po prostu przygotowała sobie slajdy to w sumie estetyczne, tak? To akurat było zrobione fajnie. I postanowiła poopowiadać yy, trochę o swoich doświadczeniach bardziej z grami, znaczy doświadczeniach, wspomnieniach na tej zasadzie, więc to było takie bardziej spotkanie jak ze znajomym, który mówi w co lubi grać, co mu się podoba, co nie i tak jak ja za tym nie przepadam niby, tak tutaj to wyszło całkiem nieśne w sensie takie punkty programu też są potrzebne, nie? Nie, no tak, no bo to pokazuje, że ludzie się starają robić coś, co ich interesuje i przedstawiać to innym, a tak, to jest takie właśnie nie wyjście z punktu eksperta, a po prostu dzielenie się swoją pasją. I to też wypadło dobrze. Trochę taka seksistowska atmosfera panowała na sali niestety. Bo... No i często prelegent odbiega od, od tego, od przedstawionej gry i nawiązywał do w ogóle innych rzeczy. No jak to właśnie przy takim Ta. luźnym opowiadaniu, nie? Ale to mnie przeszkadzało trochę to, że rzeczywiście wyszło na to, że na sali siedzą takie dziadeksowe Ta, po prostu obiekty. No to było trochę słabe. No ale trudno, tak? Skoro to gry, które mają wrócić, no to stare dziady grały w te gry. No w sumie raz ja to w sumie mogłem się tego spodziewać. Potem byliśmy na Michale Gołkowskim, na prelekcji Gołkosia. Do końca świata i jeden dzień dłużej, a potem na drogą nóżkę, czyli było to wystąpienie o jego cyklu literackim Komornik i o jego kontynuacji. No i Gołkoś jest takim stałym punktem programu nie na kapitularzu od trzech... Znaczy nie licząc tej przerwy pandemicznej, no to trzeci konwent, na którym no, tak, jesteśmy tak, na jego tak. prelekcji i chyba też trzeci, na którym on jest tutaj. Tak, um. ale jego prelekcje są dla mnie są genialne. On po prostu tak super prowadzi te zajęcia, tak się go fajnie słucha, że ty po prostu patrzysz i chłoniesz wszystko to, co on robi, mówi. <śmiech> i pokazuje. Tak, tak jak nawet kobieta pokazała charyzmę, tak z Michała Gołkowskiego ta charyzma się wylewała. Ja wam powiem, że jako on z fabryki słów, a moje drogi z fabryką słów się rozeszły w którymś momencie mocno, to ja nawet nie wiedziałem, co on pisze, tak? I w ogóle nie byłem zainteresowany jego osobą, tak zakładałem, że to pewnie będzie coś podobnego, co nie wiem, ziemiański, etc. a poszedł na jego pierwszą prelekcję, byłem w takim szoku. <głysza> Zresztą to o tym też pewnie nagrywaliśmy nie kilka no, lat to temu. Przecież w 19 się chyba nagrywaliśmy, mm bo -hmm. w 19 było. Tak, i nawet jeżeli Michał Grokowski robi jakiś recycling części materiału z innych prelekcji, to i tak opowiada. O tym wszystkim, na takim luzie, z taką fascynacją i z taką świadomością. Na przykład, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak on moduluje głos, nie? No że tak, tutaj tak. gdzieś staje z boku, coś krzyczy, a potem nagle mówi, prawie że. Znaczy, może nie szeptem, ale no, mówi tak cichutko, cicho, nie? cicho, jakby nie wiem, mówił do dziecka. Tak, dosłownie poszedłbym na jego stand-up. Ale <laughs> to by było ciekawe. Jeszcze, mhm. jakbym miał dobry temat, tak jak na tej prelekcji, to. Tak, myślę, jeżeli. Że... Boże. gdziekolwiek w kraju będzie prelekcja Michała Gołkowskiego o historii albo o religii, albo o filozofii, no to śmiało myślę, że może wam w ciemno polecić, tak, bo yy, no to jest niesamowite, tak ten facet opowiada <laughs> I, i jeszcze ja ani tzw. razu się nie zawiodłem nie. Widać po nim, że on ma wiedzę i wie, co mówi, tak? To tak. nie jest gadanie, tam, nie wiem, bo sobie coś upzdurał. tylko widać, że to jest po podwaliny ma w faktach, w informacjach autentycznych, i tu nie ma ściemy. Tak, on nawet na niektórych prelekcjach miał coś, ale bibliografię, nie? w sensie tak. powołało się na konkretne źródła, to też było yy, zawsze, y, znaczy było i jest zawsze no. tak? Y, warte uznania. No i potem jeszcze wybraliśmy się na prelekcję Tomka Kozłowskiego, kapitularz 2012-2022, garść wspomnień, ale tak naprawdę nie chodziło o ostatnią dekadę, a cofnęliśmy się aż do roku 2000. Czyli do tych kapitularzy mitycznych. Mitycznych, których podobno były, ale nikt, nikt, nikt, nikt nie był albo nie żyje. Znaczy nikt nie zna kogoś, który nie był. Czy albo coś. może już nie żyją, albo nigdy nie istnieli, tylko takie legendy chodzą. Tak. I nie było w prawdzie tutaj bardzo dużo mięsa, nie było jakichś takich ostrych anegdot, mega ciekawostek, ale mimo wszystko... Był taki naprawdę sympatyczny klimat. Właśnie można było powspominać te edycje jeszcze w szkole na Widzewie. Tak. Gdzie tam, pętasz jak na slipie jeszcze, człowiek no, tak. spał po nocach, Zimna biał... sala. E... Tak, była sala, do... nie, to była sala gimnastyczna, tam Tak duża. Wszyscy na jednej sali. Zimno jak, nie wiem. Przecież ja byłem śpiwo... przeziębiony w szycie. Byłem przeziębiony w piwozie, ja spałem w ogóle pod kocem na karimacie. Mm -hmm. Ale klimat był Kozak. Były takie nocne, nie? No, fajnie, właśnie. Jeszcze raz graliśmy, ale to e... naprawdę nie był RPG, to był jakiś storytelling. Tak, za pierwszym razem, tak. Potem... W, na drugiej edycji graliśmy w jakiegoś RPGa. Mm -hmm. i, I tego Silent Hilla, ale przerobionego i w, e, wampira e, w tych łowców, wampirów. Tak, tak. E, I jeszcze coś innego chyba z Woda, ale e, już, już do dokładnie nie pamiętam. pamiętam. Ale no, było tego. W każdym razie fajnie było posłuchać o tym wszystkim z perspektywy organizatorów, którzy wprost mówią, że były kwasy, że gdzieś tam były spiny, były rzeczy zawalane, ale mimo wszystko oni też na to patrzą raczej z pewnym sentymentem, nie? Po że... no tylu latach to wiadomo, no to inaczej się na takie rzeczy patrzy, tak? Oni, oni jakby z innej strony na to wszystko patrzyli już wtedy, no bo byli po stronie organizatorów, nie taki uczestnik, który nie widzi niektórych rzeczy, albo nawet nie zdaje sprawy, no tak, ale... co ludzie mają na głowie. Bierz, można tak... być pamiętliwy, no no, można, czy co co, no. My też różne rzeczy pamiętamy. No. Albo niektórych już nie. Ale tak czy siak, taki punkt programu moim zdaniem jest super rzeczą i powinien być na różnych konwentach, nie? Takie wspominki. No tak, co 10 lat właśnie to można, tak? I nawet to nie co 10, co nie, dekada, nie wiem. Co 5, co, co 3, powiem, nawet czy coś tak do pewnego stopnia. No, 5, 10. Hmm. Albo już takie jest jakieś okrągła, nie wiem, 20. No to już naprawdę można pozbierać materiałów. No nie wiem, nawet chyba tutaj szukali, albo szukają nadal jakichś właśnie materiałów z tych pierwszych kapitularzy od y -y -y, 2012 ta, roku. Gdzieś jakichś informatorów, y tych identyfikatorów, które ludzie mają gdzieś bo podobno tego nigdzie nie można znaleźć, bo nikt, nikt tego albo nie ma, albo gdzie nie znaleźć. No bo to też przyznać. były małe konwenty takie relatywnie, jak na dzisiejsze standardy to bardzo no małe. Tak. Nie? Jak na tamte standardy, no to. No te nie, te... nie wiem, mi się wydaje, że ja mam wszystkie informatory od 2012 chyba mam, ale musiałbym się. Znaczy, Pewnie. ja też na pewno ich nie wyrzucałem, tylko nie jestem pewien, czy łatwo... Znaczy, zakładam, że wiem, gdzie je mam, w szafie w piwnicy, gdzie trzymam takie całe torby z różnymi pamiątkami, między innymi też z konwentów. E, więc na 99% no ja to grosza, tam Ja też wydaje mi się, że trochę bym znalazł. Mhm. Tylko wiesz, ja tam mam tysiąc rzeczy, od no. identyfikatorów. Hmm. No dobra, no i poza tym jeszcze, jeżeli chodzi o ten program, masz jakieś przemyślenia, nie wiem, wydaje ci się, że jest dużo punktów programu, czy niekoniecznie, że to jest, trochę, są cały czas te same punkty programu, co w ubiegłych latach, czy może nowe, czy może tematy się bardzo powtarzają, pół programu jest o władcy Pierścieni, drugie pół o Lovecrafcie, czy coś takiego. Czy myślisz, że to wszystko raczej tak trzyma się klimatu podobnego, co w poprzednich edycjach? Tematy się tak zmieniają, ale to myślę, że to tak pobieżnie bo i taki tak, jakby się poszło na no, jakieś inne, inną prelekcję, gdzieś na przykład o owładcy pierścieni, to myślę, że podobna już kiedyś była, może nie na poprzednim, ale gdzieś jeszcze wcześniej, albo gdzieś na innym konwencie. Tylko hmm. po prostu organ, prelegent. Po prostu ale nie masz jako... wrażenia, że w ogóle ten program jest bardzo rozmaicony w sensie. Nie no jest, bo jest na przykład, wydaje mi się, że jest więcej tych bloków w ogóle porobionych. Niektóre są po dwa, na przykład blok terazki ma dwie sale. Tak, i wprawdzie By... w, so, w piątek nie wszystkie są wykorzystywane, ale ogólnie mamy. Dwa literackie, historycz, naukowo-historyczny, klub dyskusyjny, czyli taki panelowy blok, yy, dwa bloki popkulturowe, jeden filmowy, jeden horroru i grozy. I tak naprawdę kapitularz wyrósł trochę z tego horroru. No tak, tak, tak, tak no bo od zaczynaliśmy jako festiwal fantastyki i horroru. Mm -hmm. Teraz tego y, horroru jest tutaj stosunkowo niewiele. Ale bo też niektórzy... pani że była któraś edycja, że w ogóle nie było. Bloku chyba nie było osobnego, no, tak, rzeczywiście. Te, te horrory były w tak. różnych innych blokach, a tego bloku horrorowego, której się edycji Mhm, mm Teraz tych punktów może nie jest y, dużo, ale też są bardzo różne, tak? No y, RPG, jak zawsze, Gwiezdne wojny. Tak, o duchach, o, o zombie, ducha, yy, o RPG-ach związanych z całego spotkania z autorami. to jest jakiś blok typowo do jednego systemu RPG, RPGowego, Down. Właśnie, bo nie skończyłem tych bloków. Mamy blok Star Wars, yy, dwa bloki RPG, blok Down, yy, katedrę panelową w ramach yy, bloku mangowego, katedrę konkursową, drugą katedrę konkursową, i jeszcze na Auli Głównej odbywają się różne występy i to nie jest tak, że każda z tych sal jest zajęta 24 na 7. W sobotę jest tam w miarę no, w pełno, masz na full, ale pisana. tak czy siak ogólnie to, tych punktów programu jest wiele i one są naprawdę bardzo różne. Tak? Mamy spotkanie z jednym pisarzem, drugim, trzecim, dziesiątym, mamy rozmowy właśnie na tematy naukowe związane z nie wiem, megastrukturami supernowymi, etc. Mamy prelekcje o Zorro, w tym samym czasie o filmach apokaliptycznych, o tych właśnie grach, które przeminęły, o rasach w tym całym Erftown i tak tak dalej. Teraz ciężko to będzie ubrać jakoś słowo, ale autentycznie, gdy ja przeglądałem ten program w domu, chcąc wybrać coś dla siebie, to miałem wrażenie, że są punkty naprawdę od A do Z, tak z najróżniejszych dziedzin, z najróżniejszych tematów i tak naprawdę takich typowych, nie? Na zasadzie przegląd filmów wampirycznych, czy yy, tego typu rzeczy, tego jest mało, tak? Są, jest masa takich prelekcji, na które człowiek mo, pewnie by nawet nie poszedł, bo mają dziwne tytuły, dziwne tematy, a mogą tak. być mega ciekawe na przykład, ale to dla mnie bomba, także właśnie nie ma sztampy dużo, a raczej stawiamy na Zgórzono i praktycznie dostępność dla każdego wszystko, co chcesz to znajdziesz. Mhm. Tylko po prostu musisz się wczytać w informacje, o co chodzi no i później sprawdzić, tak? no bo na dobrą sprawę my też nie na niektóre rzeczy poszliśmy w ciemno i się okazało, że warto było. Mhm. Dokładnie tak. I też my już sobie wstępnie zaznaczyliśmy punkty programu na dzień jutrzejszy. I doszliśmy do wniosku, że prawie na każdą godzinę programu mamy jeden lub dwa punkty, które nas interesują. Nie? No to, to też raczej świadczy na plus. No tak, no, bo praktycznie nie masz wolnych przebiegów. Coś się zawsze będzie działo, czas sobie zajmiesz nie mm -hmm. będziesz musiał nie wiem, siedzieć i marnować czas na bezsensowne siedzenie, tylko jest tu wystarczająco licz ilość atrakcji, że by zająć swój czas i dobrze go spędzi, mam nadzieję, przynajmniej. Mhm, tak, zobaczymy, czy jutro też sporo punktów wyleci. No, Mamy nadzieję, że nie. No i też w sumie, wiadomo, piątki są najgorsze pod tym kątem, sobota już powinna wypaść lepiej. Też, co ciekawe, na Wydziale Filologicznym mamy salę kinową i w tym roku ponownie ją wykorzystujemy. Dzisiaj na przykład y, za godzinkę bodajże odbędzie się pokaz filmu Men, Alexa Garlanda, czyli w sumie świeżynki z tego roku. Nie wiem, jak tutaj załatwiono prawa i na jakich zasadach się to odbywa, ale świetna rzecz, że udało się akurat tak świeży film. Ja wiem, że Skóra go u nas chyba hejcił w Konglo, ale w sumie z drugiej strony był trzy razy w kinie na jednym filmie, więc Skóra, zdecyduj się. A wracając do kapitularza, przeszliśmy jeszcze przez strefę targową, czyli na poziomie minus jeden, ten główny hol, no i jak ją oceniasz? No od chyba ostatniego, od poprzedniego kapitularza ta scena targowa bardzo mi się zaczyna podobać, bo jest naprawdę zróżnicowana. i Mamy gry bitewne, planszowe, gry RPG, wystawców do książek, jakieś pierdoły typu przypinki, poduszki, koszulki, torby, jakieś rękodzieło Co tam jeszcze? Kostki były. Kostki jak zawsze, jakieś biżuteria. Mm -hmm. figurki. figurki. Jest jakieś stoisko z herbatą bardzo, bardzo fancy, nie? którą można chyba zamówić do wypicia albo yy, no, w woreczku, żeby sobie wziąć no, coś takiego, do Nie wiem, nie, nie, nie, nie, tam nie wczytywałem się, mm -hmm. ale, to ale było. Właśnie wydaje się, że to nie jest duża strefa targowa. Nie ma też wielkich graczy powiedzmy, ale wydaje się, że jest ze wszystkiego po trochu. Nie? Więc jeżeli ktoś chce sobie kupić, nie wiem, czaszkę, zrobioną, to kupi tę czaszkę. Ktoś chce kupić przypinki z anime, czy z jakiegoś filmu, kupi Ktoś chce fanko popa, znajdzie go. Ktoś chce trochę książek poprzeglądać, może niekoniecznie znajdzie tytuł jakiś konkretny, ale trochę tych książek jest. Tak? No więc pytanie jest, na przykład jutro coś jeszcze bo... dojdzie, tak? Bo... No pewnie dojdzie, tak. Bo już W sumie dłuższy dzień, więc ci wystawcy mają więcej czasu. Mhm. Więc możliwe, że jutro jeszcze coś... Tak. Masz jakieś, nie wiem, uwagi takie in-minus? Coś cię negatywnie zaskoczyło dzisiaj? No, oprócz tych prelekcji, które się nie odbyła, chciałem mieć, to chyba nie. Ja mam wrażenie, że trochę ta kwestia techniczna z tych te w salach nie jest dograna, no, no bo... No to zawsze zawsze jakiś problem wychodzi, tak? Tak, no wiem, że nawet kobieta się skarżyła, że właśnie nie było kogoś, kto by jej pomógł z podłączeniem komputera do rzutnika, bo my tutaj ten wydział mamy wyposażony w miarę dobrze, wszędzie są komputery, właśnie rzutniki. Wszystko jest zautomatyzowane w aulach, no ale jak ktoś pierwszy raz jest w takiej sali, no to pewnie nawet się boi kliknąć coś tam, tak, szukać, grzebać. jak nie, jest po nie zna i to nie jest jego sprzęt, tak. Tak, a znowu w, jak byliśmy na grach, no to widziałeś, że tam chciałem pomóc y, z komputerem, no i patrzę... Ktoś kom... gniazdkę rozwalił. Tak, się okazało, że ktoś wygwał y, kabel, znaczy wtyczkę z gniazdka podłogowego i nie wiem jakim cudem, bo one są tam jakoś zablokowane, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale te, te wtycki już nie powinny same móc wyjść i też nie można ich potem wstawić łatwo, dlatego potem kabel po prostu przeciągnęliśmy w inne miejsce do zwykłego gniazda w ścianie. E, więc ta kwestia tutaj techniczna jest do dopieszczenia. Słyszę, słyszę Michale. To ci się nagra. Tak, ale no to, to też nie są rzeczy, które niszczą prelekcję. Czy, no wiadomo, jak ktoś jest zestresowany, na przykład pierwszy raz powiedzie korekcje, ma fajną prezentację i nie może wyświetlić na przykład, czy jak u Michała Gołkowskiego nie ma dźwięku nagle, to no to może komuś popsuć, tak? No wiadomo, tak, ten bo to jest, to jest stres, tak? No bo to samo emocje, zwłaszcza jeśli ktoś prowadzi, mm -hmm. to sam wiesz, no prowadzisz zajęcia. Więc są emocje, zwłaszcza jak ktoś na przykład to robi rzadko albo pierwszy raz, to już w ogóle. Tak, tylko my też nie wiemy, tak? Czy po prostu jest za mało igorów i za mało osób na te wszystkie sale, czy może nie wiem, równie dobrze ktoś to miał prelekcję tam chwilę wcześniej, tak mógł popsuć to gniazdko czy Mogło coś wejść. takiego. E, więc to też taka uwaga. Po prostu, bo nam się rzuciło, to mi się to rzuciło w oczy. No dobra, no to co, masz ochotę na sobotę? No pewnie. Chyba <śmiech> jak się uśmiechnął. Idę no się wyspać. Od ucha do ucha. No ja też mam nadzieję, że to ucho mi jutro nie da popalić, bo chciałbym tutaj dotrzeć jednak. Najwyżej, jak się będę źle czuł, to się znowu nafaszeruje bezwodna kofeina plus ibuprofen w dużych ilościach. Polecam. Tylko Nie próbujcie tego w domu. Tylko na konwentach. Dobra, to dzięki, chylu za rozmowę. Dzięki. I słyszymy się jutro. Do zobaczenia. Na zdrowie. Mm. Witamy w sobotę, późnym wieczorem. Może być, słychać lekkie zmęczenie, bo jesteśmy po całym konwentowania. Jesteśmy, bo jest ze mną ponownie Michał Chylak, czyli Chylu. Cześć. Siema, siema. Piątka. 16 Na zdrowie. I... To, jest to... Boże. to jest to zmęczenie. Jakaś epidemia. Dlatego tego zaczną biegać tutaj, na mordować. Och, tak, drugi dzień za nami. I tak jak mówię, zmęczenie może dać się nam weznaki. Ja wprawdzie dotarłem później, bo dopiero na 13.00 przez no, mój stan zdrowotny dzisiejszy i wczorajszy. Ty byłeś tutaj od Jana praktycznie, nie? Tak, przyjechałem na dziesiątą. Była już od 10.00, była pierwsza prelekcja, która mnie interesowała. I co to było? Było to czekaj, początek polskiej fantastyki prowadzony przez Tomasza Stępińskiego. Z klubu miłośników fantastyki Sagita pochodzącego z Ło wow. Nie tak. znam Sagity, ale do, można wygooglować sobie. Masz ulotkę, ci przekażę, weźmiesz sobie. <laughs> Spokojnie, Sagita <laughs> przez 2T. Tak Gdyby jest. ktoś był zainteresowany. Tak jest. Prelekcja ogólnie bardzo profesjonalnie poprowadzona, bo prowadzący z tego co tam mówił. Bardzo interesuje się w ogóle całą historią polskiej fantastyki, bada to, poszukuje różnych rzeczy, takich zaginionych i w ogóle zbiera to, kataloguje, w ogólnie cały klub ten Sagita jakby specjalizuje się właśnie w takich tematach jak katalogowanie i zbieranie tych wszystkich historii polskiego, całej polskiej historii związanej z fantastyką. Hmm, brzmi ciekawie. Yy, Okej, okay. czyli pierwsza prelekcja udana. Kolejna? Kolejna to tak trochę z przypadku. Poszedłem, bo na Życie w innych światach, prowadzona przez Edwina Sierdzińskiego. Dobrze Dobra. Dobrze. E, <śla> yy, znaczy prelekcja miała być o tym, jak wyobrażamy sobie życie pozaziemskie. Y, bo zwykle jest ono sprowadzone do jakichś tam potworów humanoidalnych i tak dalej. Jakby... Ale pozaziemskie w sensie nie po śmierci, tylko no nie, nie, po, właśnie, poza naszą jakiś, planetą. Tak, okay, tak, dobra. tak, tak, tak. Yy, mhm. A w sumie prelekcja wyszła na, taka, że prowadzący prowadził wykład o biochemii, biofizyce <laughs> i ogólnie takich tematach. <laughs> okej, okay, ale to był blok naukowy, nie? Nie, to był popkultura Aha. Ale ostatecznie efekt końcowy był ciekawy, czy. Tak, dla mnie średnio ogólnie. no Czyli opis się po prostu trochę zmienił, tak? Tak, tak. No początek, początkowo zaczął ok, ale w rezultacie wyszło zupełnie co innego. Mhm. I potem trafiłeś na zombie, czy jeszcze? Potem też w sumie z przypadku trafiłem na, no w sumie, nie krótką historię o zombie prowadzoną przez Rafała Dębskiego. No i tutaj akurat już było trochę lepiej, bo autor prelekcji już się skupił od początku w całą historię, czy to różnych wierzeniach Wudu, tak? z z, Voodoo, z Haiti, gdzieś tam z Afryki, tych różnych rejonach świata, jak to wszystko było przedstawione I potem nawiązywał właśnie do jakichś książek, filmów, gier, jak to się przebiło do popkultury ta cała kultura zombie mhm. Czyli trzecia prelekcja znowu udana. Tak i na czwartek się spotkaliśmy. Tak, już na polskich duchach się widzieliśmy. Duchy polskie Magdy Kozłowskiej. Nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać, bo ja my chyba trzy lata temu byliśmy na podobnej prelekcji o duchach Ameryki, czy o widzonych miejscach w Stanach. Tak, na widzonych miejscach w Stanach. I to była taka prelekcja trochę o niczym wtedy, jeżeli no, tak to pamiętasz to tak jak ja. To tak, wydaje mi się, że to znaczy. W moich wspomnieniach to wygląda tak, że prowadzący sprawdzili sobie w internecie jakąś listę takich miejsc, wrzucili je potem na slajd, ale tak naprawdę nie mieli o nich za bardzo nic do powiedzenia i trochę też przeinaczali niektóre nawet fakty. Znaczy może ich źródła też były po prostu takie i inne. Każde źródło może być to inaczej, inaczej, inaczej podchodzić. Podchodzi. Żeby... A teraz katia tutaj okazało się, że rzeczywiście zrobiła potężny research i że sama też ruszyła w Polskę, powiedzmy, tropem duchów i podań o nich. Odwiedziła kilka, a może i wszystkie miejsca, o których mówiła. Wspominała też o organizacjach, które zajmują się właśnie badaniem potencjalnie nawiedzonych miejsc. Niektóre legendy, no tak trochę prześmiewczo przedstawiała, do niektórych znowu podchodziła nie chcę powiedzieć, że przedstawiała je jako fakty, ale stwierdzała, że może coś gdzieś tutaj rzeczywiście jest na rzeczy. Był taki fajny klimat, nie? bo to nie była prelekcja, po pierwsze była profesjonalnie przygotowana, bardzo merytoryczna, po drugie nie była ani taka, e, no ale to wszystko głupiej i bez sensu, tak? taka, taki totalny sceptycyzm, ale też nie była e, prelekcją kogoś, mówi, tak wszędzie straszy, wszędzie są duchy i po prostu każda legenda jest Co prawdziwa. bardziej nie? wyglądało, jakby ona cię zabrała na wycieczkę bo z tego, co ona mówiła, to zajmuje się prowadzeniem wycieczek. Aha, bo właśnie ja w przeszłym chwilę po czasie, czyli ona prowadzi wycieczki, tak? Prowadza wycieczki i opowiada wszystko przy okazji. Dlatego to tak wyglądało. Mm -hmm. Ale to nie, że tropami duchów, tylko poprosty, nie, to po przewodnik. prostu przewodnik. Nie, po prostu, jest przewodnikiem, tak? No to, to, no to pewnie z dobrym przewodnikiem, bo no, tutaj to miała widać. Prawo. To było widać. Na prelekcji to było widać bardzo. Mm -hmm. yy, następnie... Wybraliśmy się, mieliśmy zostać na prelekcji o zgrozach Majka Golonki, ale okazało się, że w tym samym czasie odbywa się pokaz ptaków. Grupa hodowców ptaków szponem i mieczem ponownie odwiedziła Kapitularz trzy, no przed pandemią, czyli trzy lata temu. Tak? Też tutaj byli i wtedy także mogliśmy podziwiać sokoły i słówki. Tak jest. Teraz wrócili no i właśnie w ramach tego pokazu on nie był długi. Jako taki, 15 minut trwało. Tak, 15 minut rozmawiania o sowach, akurat bo poranna Ta, prelekcja dotyczyła o słów było. o 18 Sokołów. Trochę ciekawostek ornitologicznych dostaliśmy. Nad głową przelatowała nam słówka, która krążyła między trzema przedstawicielami właśnie tej grupy szponem i mieczem. No i potem można było podtrzymać rękawice z słówką i zrobić sobie zdjęcie albo z jedną, albo z drugą. Jak oceniasz ten punkt programu? I chylu ma teraz takiego banana na twarzy. Szkoda, że tego nie kręcimy w formie wideo. Wszystkie atrakcje z zwierzętami zawsze robią największe wow. Tak, to jest niesamowite jak to działa, nie? Że to nie był... Jakby ci zrobili wystawę psów, to wszyscy by siedzieli przy wystawie psów. Pewnie by tak było, bo tak naprawdę takich rzeczy nie ma za bardzo, mam wrażenie, na innych imprezach, no na konwentach. Się nie, no może tak nie śledzę tego wszystkiego, ale nie, no, nie spotkałem się. Znaczy tam gdzie ja byłem, no a jednak trochę tych konwentów zaliczyłem, no to się z tym nie spotkałem, a tutaj to jest taka trochę stała atrakcja. Tak. Y I.. Y tak jak Echyl powiedział, wow, po to ciężko jest wyrazić, tak? No bo może to nie brzmi jakoś super ciekawie, przyjechali ludzie tam z czterema sowami i kilkoma sokołami ale na żywo właśnie gdy można te ptaki zobaczyć nie, wiecie, w klatce, w zoo tylko gdzieś tam latające między po prostu grupą zainteresowanych osób, jedzące tam te kawałki mięsa od swoich No i oczywiście opiekunów. można podtrzymać sobie tak, i można... specjalnej rękawicy a tak? Ptaka, tak. Tak, można wziąć w ten sposób je w ręce, czyli przejąć rękawice, do której są przypięte w odpowiedni sposób i podziwiać je tak dosłownie z odległości kilkunastu centymetrów. No to to jest piękne doświadczenie dla dorosłych, dla dzieciaków pewnie też, no. może nie dla małych, no bo to wtedy zagrożenie dla samego ptaka może być. Nie mówimy o dzieci. Nie no, bardziej dla ptaka chyba. W sumie. Przynajmniej przy sołach, nie wiem jak przy sokołach. Ale no, epicki experience po prostu. Polecamy. Polecamy. Szkoda, że węże nie wróciły, nie? No szkoda. Nie wiem. Węże pają. Zamarło chyba tam ten. ten. Też były super. Tak? No. no dobra. Potem wybraliśmy się na drugą prelekcję o zgrozach Marka Golonki. Zgrozy jak pisać Lovecraftowskie RPG. I.. jako kojarzyłem... Ja bym zmienił ten temat. Ten tytuł. Tak, jak zarabiać bo, na tym? Tak, bo rzeczywiście w sumie y, Marek nie skupił się na tym, jak pisać scenariusz, nie wiem, jak, go, jak rozplanować pracę, czy coś takiego, czy y, co trzeba uwzględnić przy takim zadaniu, a bardziej jak już to robimy, y, to gdzie pójść z tym dalej? I y, to, co mi się strasznie podobało, to to, że podobnie jak y, wczoraj... Dzień dobry. Dzień dobry. O, cześć. <grym> Moi no studenci mnie minęli właśnie, czego się nie spodziewałem. Jesteś rozpoznawalny. <śmiech> Że podobnie jak wczoraj na prelekcji Bożenek no. kobiety. Tak. mieliśmy taką relację z pierwszej ręki z osobistymi doświadczeniami i może nie ze wszystkimi gigantnymi szczegółami biznesowymi ale jednak jak padały pytania no to dostawaliśmy konkretne odpowiedzi tutaj było podobnie, czyli Marek Golonka jeżeli dostał pytanie no dobra, ale konkretnie, tak, ile się zarabia tam za arkusz w danej sytuacji tak, czy nie wiem, jak wygląda podpisywanie umowy jak wyglądają kroki tam prawne, etc. to on o tym wszystkim opowiadał szczerze i dodatkowo, to też takie nietypowe jest dużo takich inicjatyw kulturowych, popkulturowych mam wrażenie, w których ludzie są strasznie zawistni. W sensie, że tak ktoś odniesie sukces i, tak, nogę i chce ten właśnie ma, ma ten swój sukces, boi się konkurencji i tak dalej. A tutaj Marek Golonka po prostu stwierdził, spoko jest dużo miejsca dla nas wszystkich, tak? Jak, się zmieszczą. Tak, jeżeli cokolwiek tworzycie w tym temacie, no to możecie się odzywać do mnie czy do innych osób, tak, na, to nie jest tak, nie wiem, że będziemy konkurencją w ogóle luz, y, mega klimat to budowało. Tak, taki rzeczywiście takiego nietoksycznego fandomu, co obecnie wiadomo, nie jest wcale takie częste, więc prelekcja totalnie na plus i też z wieloma ciekawostkami właśnie takimi rzeczami no, z pierwszej ręki. Tak? Brakuje mi słów, więc będę się trochę powtarzał. Potem wybraliśmy się na na blok Star Wars, nie? Bo jesteśmy wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen, największymi w Polsce. Hmm, tak, bardzo. <laughs> Achylu podobnie jak ja, tylko on nie widział chyba tureckich Gwiezdnych wojen. Czy widziałeś tureckich Gwiezdne Wojny? Chyba nie. Chyba nie. Muszę <laughs> nadrobić. Nie no, na pewno nie, bo byś wiedział. <laughs> Tego się nie zapomina. Muszę nadrobić. A dlaczego wybrałeś się na blok Star Wars? chociaż to nie są nasze klimaty, bo odbywała się tam kolejna prelekcja właśnie Magdy Kozłowskiej. Peter Cushing, Legenda Horroru. I był to przegląd jego biografii, filmografii, właśnie z uwzględnieniem tej całej kariery w filmie Grozy, ale nie tylko. Jak to oceniasz? Znowu było tak samo profesjonalnie jak rano? No zdecydowanie, bo temat był bardzo fajnie przygotowany. Wszystkie filmy obcykane, obejrzane przede wszystkim przez prowadzącą. No jakby no, zajarana tym tematem, samym aktorem. Mm -hmm. Tak, yy, to nie były, nie wiem, ciekawostki, na no, zasadzie przeczytałem Wikipedię, Ta, Wikipedia. tylko rzeczywiście temat, który tutaj prowadząca musi śledzić Ta. od dłuższego czasu i który ją ewidentnie fascynuje, więc yy, i do tego wszystko właśnie było mega profesjonalnie przygotowane, więc yy, lepiej być nie może. Tak, planeta na końcu wybuchła. <laughs> tak, było zakończenie z przytupem. I wszędzie grał Christopher Lee. No i jak to w Hammerze. Potem przybyliśmy na spotkanie z Felixem W. Kresem. To cisza. Tak, za cisza. <laughs> nie chcę spoilować. Jakie były twoje nie wiem, pierwsze wrażenia, tak, ogólnie? Od razu mówię... Bo to, to, dla mnie to było pierwsze spotkanie. Dla no mnie Kresem. też, bo znaczy też. ja znam człowieka po prostu z nazwiska, tak, mhm. z książek, bo jestem jakby w trakcie kompletowania jego książek. Yy, ale sama postać do takiego wrażenia, do jakiegoś wow nie robi. Taki facet zwykły, wcale nie stary, jak tam twierdzi, a robi z siebie starego dziada. Tak, ale właśnie to, to, co jest w tym fascynujące, w tej zwykłości, to to, że... Znaczy, ja znam Kresa bardziej z tych jego właśnie esejów, felietonów, tak niekoniecznie z tego literatury fantastycznej właśnie teraz z tych jego powieści bardziej. To, co mnie zaskoczyło, to to, że właśnie to, to taki skromny gościu z mega dystansem do siebie, który w ogóle by. trochę przepraszam, że to by... No no tak. znaczy, to jest może nietypowe dla konwentu, ale powiem Ci, że na mnie to zrobi pozytywne wrażenie, nie? że to nie jest facet, który przychodzi i nie mówi odkrywam fantastykę na nowo, tak, nie, jestem w, nie w ogóle kanonie, Nie wiadomo czego, w ogóle stworzyłem ten gatunek i chwalcie mnie pod niebiosa. Tak, właśnie to coś totalnie przeciwnego, czego się absolutnie a niektórzy nie niektórzy tak mają. A do tego to jest fabryka, nie? a jednak autorzy z fabryki jednak mają ego, duże, zazwyczaj. Oprócz Gołkowskiego. Ale Gołkowski ma charyzmę, nie? Która też, no pewnie z jakimś tam ego jest związany, tylko, że on... No, inaczej to wykorzystuje. No. Nie jest narcyzem na pewno, tak? tak? Ale jest pewne Ale jest siebie. dużo autorów, którzy no, mają nie powiem co wyżej tak. co nie powinni. E, a tutaj przychodzi Felix WKS. Jakby skromny. za karę. E, ściąga tam... Bandamkę. Bandamkę, tak. I <śmiech> przeprasza właśnie tu. To jest <śmiech> Tak, ale bardzo sympatyczne w ogóle doświadczenie, tak? No. tak? jak mówisz, trochę dziwne, nietypowe jak na imprezę taką gdzieś masową, ale ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i też rzucał, też trochę dostawał pytań od publiczności o te swoje książki, tak więc o nich tam sporo opowiadał. Ale też na przykład były fajne ciekawostki z czasów takiej rywalizacji na rynku czasopis. Tak, Między tak Feniksem. Fenik z fantastyką rywalizował, jakieś tam początki właśnie opowiadał, jak to tam w klubie twórców było. Tak, o swoich kontaktach z Parowskim i na przykład e, to, że to też było bez takiego nadęcia. To, tego mi się słuchało po prostu niesamowicie przyjemnie. Nie? Także no właśnie po to się przychodzi na konwenty, żeby posłuchać takich rzeczy, e, też jak to drzewiej bywało. Tak. Później e, zostaliśmy na prelekcji Dominiki Oramus. Niebezpieczne wizje Urszuli K. Leguin. E, to już była taka prelekcja mocno literaturoznawcza. Ja wtedy byłem trochę tak, bo leki zaczęły ze mnie schodzić i <grywa> szczerze mówiąc... Brałeś następny. Tak, musiałem się trochę zdopingować zewnętrznie. Ale też w sumie po raz kolejny prelekcja bardzo profesjonalnie przygotowana, tak wynikająca raczej z wieloletnich zainteresowań, a nie no tak, tak, robiona tak. przez ostatni miesiąc, dwa. Co, co w ogóle jest taką trochę myślą przewodnią, nie tego, mam wrażenie, konwentu, że praktycznie wszystkie punkty, na których jestem, to są punkty programu, w których ludzie opowiadają o czymś, czym się zajmują latami. No, tak to trochę wygląda, no bo profesjonalnie to wszystko przebiega. Prowadzący no, wiedzą, o czym mówią, a nie tak jakby, nie wiem, czytałem z kartki. Bez sensu, jakby. Tak, właśnie. W sumie chyba Nie, i byłem dzisiaj na jednym zdania. punkcie, który był trochę czytany z kartek, znaczy nie tyle czytany z kartek, Ale tak trochę przygotowany, tradycyjnie. Ale większość to jest właśnie tak bardziej spontan, tak? No. W większości za to tak wyglądała. No tutaj było, no profesjonalnie. Mhm. Yy, więc jeżeli macie jakieś pytania o twórczość w <laughs> Urszuli Leguin, yy, no to totalnie do Dominiki Aramus możecie yy, uderzać. Yy, Dominiki właśnie yy, z UW. Yy, później ja zostałem na moment na Marcinie Masłowskim i jego literackich początkach polskiej fantastyki dwudziestolecia międzywojennego. Przy czym ja miałem wtedy kryzys totalny, a akurat Marcin Masłowski chyba się trochę zestresował. W sensie też było widać, że ma wiedzę, że jest przygotowany, ale yy, był trochę spięty. Ja Ci też obiecałem, że ja wpadnę na Wegnera, więc właśnie trochę posłuchałem i potem poleciałem do Ciebie na spotkanie z Robertem M. Wegnerem i jego przesłuchiwanie, przepytywanie Przesłuch właśnie. No w sumie to tak trochę wyglądało jak przesłuchanie. Tak, dostawał takie w sumie, nie, nie, nie że złośliwe, nie? ale takie niewygodne, niełatwe pytania o szczegóły. Dotyczące jego uniwersum całego McCannu. Tak i znowu było tak przyjemnie z dystansem w miarę nie? Taki, te pytania były zadawane jak do kumpla trochę nie. a prowadzący w sumie byli nie wiem, w wieku około 20 lat nie? coś takiego wydawali się sporo młodsi już od 10, nas 25 może, no. góra tak, obok siedzi dziwekne. <głos> ale... ma chyba nie wiem ile... nie będę strzelał <głos> <głos> ja wiem, nie sprzelań, tak, ale też mega fajny klimat ale nie, ja ogólnie też no, nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z Robertem, na żywo. Z książki mam, leżę na kupie wstydu i czekają na przeczytanie, ale bardzo pozytywnie odebrałem człowieka. Bardzo fajnie odpowiadał na te pytania merytorycznie, wiedział o czym mówi, mówił, siedzi cały czas w tym swoim uniwersum, nie, nie zgubił się. W ogóle ma wszystko pięciu książek dopieszczone tak mamy wrażenie w, w tym swoim uniwersum, tak. bo dostawał pytania na zasadzie. Na takich szczegółów, nie wiem. Że, a co gdyby coś co, tam, tak, tak, to, A jakby ta, ten i ten kraj się, się spotkał? A co jest po drugiej jak stronie się w w wielkim cesarstwie dogadują w jednym języku. Tak, i na wszystko miał takie dość. Yy... Nie, no ładnie odpowiada tak porządnie, tak mm -hmm. wiedział, wiedział o czym mówi, no. No nie, wymyślał się na poczekaniu, bo mi się coś przysło do głowy. Tak, ale właśnie jakby miał to wszystko zaplanowane po prostu w szczegółach, co no. było takie niesamowite, nie? bo dostało pytanie, że sobie myślałem wow, w ogóle jakie jak szczegółowe, w ogóle wow. <grystanie> I tak by <mnie grystanie> ciekawe jak wybrnie, nie? on na luzie odpowiada. No. Jakby... Ja jakbyś, nie wiem, by był przy śniadaniu coś zapytał. Tak, jakbyś dziesiąty raz o tym mówił. czy znaczy, możliwe, że na pewno tak spotyka jest, się no. z tym, ale też bardzo pozytywne wrażenie? I Później poszliśmy na prelekcję Piotra W. Cholewy. I ja zapomniałem, że Piotr W. Cholewa się zestarzał troszkę przez ostatnie lata. Jakoś go kojarzyłem jako trochę młodszego. On ma już 66 lat. Ale... 67 w tym roku. Tak, yy, skończy. I yy, yy, to mi uświadomiło, jak yy... Ten konwent to jest międzypokoleniowy, że słuchaliśmy właśnie osób mających 20 lat, 30 lat, nie wiem, 40, 50, 60, no to bliżej 70. I w ogóle nie czuć tutaj dystansu jakoś, nie? Tak... No nie no jak się słuchało Piotra Cholewy, no to tak jakbyś słuchał tych wszystkich młodszych. No nie widać po nim jego zachowania i tego, jak opowiada o tym wszystkim. W ogóle nie świadczy o tym, że on tyle lat. Mhm. Jakbyśmy na przykład mieli tylko nagranie audio, to człowiek by za nic nie zgadł, tak? Że to Do czynienia z facetem przed 70 tak naprawdę. No. Jak Piotr Cholewa opowiadał o historiach alternatywnych w ramach prelekcji Co by było, gdyby. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że on nie miał tego, że to było zrobione trochę takie prelekcje szkolne, na zasadzie ktoś sobie wybrał trochę tytułów, o których chce powiedzieć i potem będzie o nich mówił. I, I tak to zrobił właśnie Piotr Kolewa, czyli wybrał historię alternatywne i o podróżach w czasie, które zna. Podzielił je na kilka kategorii i potem o nich opowiadał, ile mu wyszło o danym, tyle mu wyszło. Tam miał przygotowane różne fragmenty filmów i tak dalej. Ostatecznie zamiast tych typowych 450 minut... To wyszło półtorej godziny. Tak, ale żeby było zabawniej, bo to była ostatnia projekcja w tej sali. To mu sobie pozwolił. I wyszło, nie wiem, ze cztery osoby wyszły może, a reszta siedziała do, się się do końca. ludzi do końca praktycznie. Tak, bo klimat był znowu bardzo sympatyczny i w ogóle jest tak totalnie... No było trochę wczoraj w tej, w tej, na tej prekcji o gierkach, tak, no tak, tak. tak jak mówiliśmy, boomersko, seksistowsko. No, tak. no nie do końca przyjemnie, ale poza tym jest tak totalnie nietoksycznie, tak totalnie no. inkluzywnie i fajnie, że głowa mała. Nie no jest super. Do tej pory jak byliśmy na niektórych prelekcjach lata wstecz, to no, takiego profesjonalizmu i takiej... Bywał, ale nie na wszystkie, nie? Tak. Mieliśmy więcej uwag. A teraz, no, znaczy, może a teraz, mamy farta też, nie? No, może mamy farta, bo wybieramy dobre prelekcje. Ale mhm. autentycznie no, poziom najlepszych prelekcji ze wszystkich tak, tak naprawdę tak, konferentów. na razie no, zgadzam się z tobą. Bo nawet jeżeli coś jest tak prowadzone bardziej na luzie, mniej dopieszczone, no to klimat, gdzieś tam pasja autora też nadrabia Robi zazwyczaj. Swoje. Tak. Dokładnie. No i poza tym jeszcze, bo o tym nie mówiliśmy, tu się dzieje dużo innych rzeczy. Tak, mamy strefę planszówkową, gdzie można wykorzystać pograć planszówki. Mamy strefę Red gier Nawet nie wiem, gdzie w sumie, bo na nią jeszcze nie trafiłem. Pozdrawiamy konglomerat. Cześć. Wszędzie Cię znają. Nie, ja mam Bo wątek. Mamy stare gry. Tak, mamy znaczy stare gry. komputery, stare konsole. Jest to chyba na poziomie jeden, tylko nie pamiętam w sali teraz. Tak, e, mamy właśnie to kino. Dzisiaj też e, jest film, to było jakieś science fiction chyba azjatyckie. Kapitularzowa noc filmowa Yang z 2022 roku w reżyserii Kogonada. E, nie wiem, co to za film. Znaczy go na szybko, tak? Ale już nie pamiętam szczegółów. W każdym razie znowu jakaś świeżynka z tego roku. No i wczoraj był horror, a dzisiaj science fiction dla mnie bomba, tak? Że się twórcy o to postarali. dla każdego coś się znajdzie. Tak, i wykorzystują salę kinową. Jeżeli ktoś tutaj nocuje, no to dla niego to jest na pewno dodatkowa nie. atrakcja. I ja mimo iż jestem znowu na lekach, to jestem zachwycony w ogóle. Tak mi brakowało takiego konwentu. I to właśnie doskonałe wyśrodkowanie nie między takim konwentem raczkującym, gdzieś tam szkolnym a wielką masową imprezą z ogromnymi targami i tak dalej. My też właśnie dzisiaj byliśmy na targach i naprawdę dla każdego coś miłego, tak? Nie ma, nie wiem, przeogromnego stoiska ze wszystkimi możliwymi planszówkami, czy ze wszystkimi aktualnymi książkami czy coś takiego. Ale nie wiem, no, ktoś chce breloczek, przypinkę czy coś znajdzie. Ktoś chce jakiegoś pluszaka znajdzie. Ktoś chce jakąś książkę w, w właśnie z fantastyki, czy fantasy, czy science fiction, czy horror znajdzie. I tak dalej, i tak dalej. Też w sumie o tym nie mówiliśmy. Cosplay tutaj cały czas też przewija się przez ten konwent. Nie jest może bardzo dużo osób przebranych tak w pełni. Bo tam z elementami, no to... Ale i tak mi się wydaje, że jest więcej niż poprzednich jakichś tam dwóch, trzech edycjach do tyłu. Bo jak jakby... Ale też wtedy raz byliśmy na tej trochę, auli, nie? Co trochę, tam trochę też ich było. No było, ale wydaje mi się, że niektóre poprzednie, poprzednie edycje Kopitularz trochę odszedł właśnie od tej stylistyki takiej cosplayowej. A w tym roku właśnie fajnie, że już wracałem i to widać. Tak, i nawet jest specjalna ścianka, żeby sobie zdjęcia robić. Nie wiem na jakich zasadach to jest zorganizowane, no ale że pomyślano, tak, żeby zrobić taki punkt, gdzieś tam ustawić właśnie. No nie, Ekran, nie wiem jak to się nazywa, tak, no żeby zasłonić ścianę i tam też jakiś obok tę parasolkę fotograficzną, jakiś reflektor chyba tam też ustawili. No super, także właśnie i no o, o tym ktoś w ogóle tak jakby. Takie ala studio fotograficzne. Mm -hmm. A czy dzisiaj masz w ogóle jakieś uwagi, nie wiem, negatywne? No raczej nie. Bardzo mi się podoba to, że nie ma takich yy, dziurek programowych. Co jak reklam. to, co wybierałem sobie, to wszystko się praktycznie odbyło. Nie musiałem na nic czekać, nie musiałem sobie na szybko wymyślać Dzisiaj jeden punkt czas. wyleciał, nie? Te, no tak, te w oku. roku wyleciał, ale no to dało się jakoś to zagospodarować. Właśnie to mi się podoba, że można bez problemu sobie zagospodarować czas na innych prelekcjach. Nie musisz, nie wiem, na siłę czegoś szukać. I to nie jest też tylko I... na zasadzie, że jak gdzieś się nie dostaniemy, no to już mamy godzinę straconą, tak. bo kolejka przeszła tylko tutaj. To jest. byliśmy w stanie znaleźć coś w zastępstwie, bez żadnych takich szukania na siłę. Mhm. I wszędzie dało się wejść, ale zarazem salę. Znaczy w sumie to już nie bywało, ale na niektórych prelekcjach była naprawdę masa osób. Tak no aule nie były pełne, no, ale to było dużo no, tak... 10 osób minimum to za było, mi się wydaje. Mnie się wydaje, że nawet więcej no, no, na ogół, no a, a nie, czasami to 10, właśnie ale... było, nie wiem, w tych niektórych salach, co tam się mieści 30, 40, nie wiem już w sumie. Coś takiego. Ale no, było czuć, tak, że jesteśmy wśród ludzi, a nie, że jesteśmy w trzy osoby mm -hmm. <laughs> z prowadzącym jak to czasem kiedyś. Bywało bo... i tak. Tak, więc naprawdę, jeżeli kapitularz... Jest... Nie chcę powiedzieć, że z martwych stał, tak? no bo to jest może za duże słowo, ale powrócił właśnie po pandemii w tej formie. W no dobrej nadzieję, kondycji. Tak, mam nadzieję, że się sprzedał też dobrze, że finansowo tutaj stowarzyszenie nie, nie wyszło Nie, no widać, że... trzeba dzisiaj było widać, że jest sporo, no wiadomo jutro, niedziela to może być różnie. Tak i mam nadzieję, że zagok też się to odbędzie stacjonarnie, bo to jest naprawdę dobry powrót na tym etapie. Tak jest, ja też będę czekał z niecierpliwością na przyszłoroczną medycję, jak zawsze. Dobrze, zresztą. To co, Chylu, czas się zregenerować przed niedzielą? Tak to dzięki za rozmowę Piątka. O, o, chyba nie weszło. O, o, o, teraz poszło, na te. teraz dobrze. No to słyszymy się jutro. Słyszymy się jutro. Cześć. Cześć, cześć. I nastała niedziela, dlatego łączymy się po raz kolejny. Yy, łączymy się, ale nie do końca w takim składzie jak wczoraj i Oczywiście jest z nami dzisiaj cały czas Chylu, cześć. Cześć, cześć. Ale jest z nami także Kuba, Jakub Kraszewski. Z podcastu, która nazwa mnie cały czas myli, mimo że się rymuje, więc witam Cię Kubo. Cześć, cześć. Kuba z podcastu o filmówce przy Kremówce. O filmówce przy Kremówce. Byłeś tutaj całe trzy dni, ale jesteś właśnie takim ciekawym głosem w tej audycji, bo jesteś po raz pierwszy na kapitularzu i nie wiem, który raz włodzi, ale ale no jakby nie patrzeć, to jest dla Ciebie... Nowe miejsce, nowe wrażenia, więc podziel się z nami właśnie tymi refleksjami z tych trzech dni. Czyli jak oceniasz swój pobyt w Łodzi, jak Ci się podoba to miasto i potem przejdźmy płynnie do samej imprezy. No tak jak mówisz, to jest mój pierwszy raz na kapitularzu i ogólnie ja nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z konwentami, jeśli można tak powiedzieć, bo głównie bywałem na jakichś lokalnych imprezach. W Łodzi jestem... W tym roku drugi raz, bo wcześniej byłem na festiwalu grozy i fantastyki. No to miasto mnie, zachwyca mnie to miasto, bo jest jedyne w swoim rodzaju, to można na pewno powiedzieć. Nie, nie wiem, czy bym w stanie tutaj mieszkać, natomiast zawsze jak przyjeżdżam, to ten klimat niepowtarzalny jest dla mnie po prostu, no, tak jak mówię, jedyny w, swoim, jedyny w swoim rodzaju i każdy pobyt w Łodzi to jest swego rodzaju przeżycie. No i co? No i jeśli chodzi o sam kapitularz, jak oceniam, no to tak jak mówię, była to moja pierwsza impreza z tego cyklu. Ale raczej pozytywnie go oceniam. Yy. Proszę nie tupać. <laughs> nie, nie udało mi się jakoś dużo prelekcji, co prawda, złapać, natomiast ogólnie sama impreza trzydniowa yy, bardzo ciekawe. Te prelekcje, na których udało mi się być, były na, te, na pewno ciekawe. Wystawcy w strefie wystawców też bardzo fajni. Udało mi się wydać dużo, dużo więcej pieniędzy niż zakładałem, ale to przeważnie tak bywa na konwentach myślę. No i co? No i myślę, że na pewno nie jest to zmarnowany czas dla mnie. Na pewno w przyszłym roku, jak będę miał okazję, to na pewno się też będę chciał pojawić. Okej. Okay. Powiedziałeś, że nie byłeś na wielu prelekcjach. Czy jesteś w stanie to jakoś oszacować? Czy niewiele to oznacza dwie, pięć, dziesięć, piętnaście? No bo wiesz, to trochę kwestia nastawienia. No jak pierwszego dnia wziąłem sobie program do ręki i pozaznaczałem sobie od razu punkty programu, które mnie interesują, no to zaznaczyłem tak ze trzy razy więcej niż faktycznie udało mi się później na nich być. Pierwszego dnia byłem właściwie tylko na jednej prelekcji na temat podobieństw między duną i Gwiezdnymi Wojnami. Całkiem ciekawa prelekcja, muszę przyznać. Drugiego dnia już było lepiej, bo tam bodajże trzy albo cztery projekcje mi się udało złapać. No dzisiaj trzeciego dnia tylko dwie. Obie teoretycznie o Lovecraftie. Także no, myślałem, że dam, że dam radę załapać się na więcej punktów programu, ale też trochę, trochę nie. Na pewno zawiniło to, że nie do końca ogarniałem jeszcze rozkład tego miejsca, bo jestem tutaj pierwszy raz ale ogólnie, ogólnie jest nieźle. Ale udało ci się zahaczyć jakieś inne atrakcje. No, byliśmy przecież na przykład na tutaj ptakach, na grupie Szponem i Mieczem. Wczoraj też byliśmy tam, nie? więc tutaj spędziłeś trochę czasu. Mówiłeś, że byłeś też w gralni, ale nie tej planszowej, tylko na tych grach retro. Tak, no na pewno to Szponem i Mieczem, tak? Dobrze mówię? Stoisko z ptakami jest fantastyczne. No, ja... Nie wiem, czy nie przesadzam, ale wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu widziałem sowę na żywo, jeśli to jest, to jest chyba swego rodzaju dla mnie osiągnięcie i też możliwość, że można wziąć tego ptaka tak naprawdę na rękę, e, czy to sowę, czy dzisiaj były sokoły też. E, naprawdę fantastyczne miejsce i bardzo, bardzo sympatyczni ludzie, też można ciekawych wielu rzeczy dowiedzieć. E, byłem też, w, tak jak wspomniałeś, właśnie w gralni z grami retro. Dlatego też między innymi dzisiaj nie zdążyłem na jedną prelekcję, na którą chciałem się dostać, bo usiadłem do PlayStation i zacząłem grać w Metal Slug'a i tak się wciągnąłem, że aż go przeszedłem i po prostu no, wyszedłem w trakcie, kiedy już prelekcja trwała. Ja, ja właśnie bardzo zawsze cenię, jak na, na, na różnych konwentach są stoiska z grami retro, bo ja też y, mam słabość do retro-gier, mimo że na, to nie jest coś, na czym się wychowałem, ale dopiero już tak w przyszłości, y, kiedy już byłem bardziej że tak byłem dojrzałym odbiorcą, zacząłem się wkręcać w te retro-gry, tylko że głównie przez jakieś emulatory czy coś takiego, a tutaj możliwość jednak zagrania na prawdziwym sprzęcie to jest jednak y, y, zupełnie inne doświadczenie, naprawdę bardzo pozytywne. Ja dzisiaj dotarłem e, znowu troszkę później, e, więc e, też akurat zaliczyłem te retro gry, ale tak bardziej po prostu sprawdzając, co tam jest dostępne. I mimo że nie grałem, tak? To jak zobaczyłem e, czołgi <grych> na NESie czy Nesie w sumie nie, chyba na NESie. NES to, to jest pierwsza gra w moim życiu, taka moja, bo dostałem terminatora na urodziny w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ja wtedy byłem długo w szpitalu w Łagiewnikach w Łodzi e, przez słabą odporność. I dostałem właśnie po długim właśnie pobycie tam konsolkę i w te czołgi pykałem po prostu nie wiem ile miesięcy potem kolejnych. No i obok jeszcze znalazłem Nintendo 64 z Super Mario 64 i to jest taka druga gra, może już nie z stricte mojego dzieciństwa na zasadzie zagrywania się w domu, ale automat, znaczy nie automat, no konsolka znajdowała się w pijalni piwa tak stosunkowo blisko mojego miejsca zamieszkania i jeżeli tam trafiałem, to potrafiłem po prostu spędzić kilka godzin właśnie przy tym automacie też, więc no miło jest zobaczyć coś takiego na miejscu jako rzecz, w którą właśnie grają inni ludzie dookoła i powspominać tak te czasy. I był tam też w sumie dzisiaj Chylu. Powiedz, co Cię tam przyciągnęło? W co sobie pogrywałeś? Przyciągnęło mnie tam, bo się prelekcja nie odbyła, na którą chciałem i... Leki. Tak, nie było yy, prelekcji o lekach. No to stwierdziłem, że idę pograć. Usiadłem, pograłem sobie trochę Wolfensteina starego, mm, klasyk, wiecznie żywy. Potem przerzuciłem się trochę na Dynablaster. Blaster. No a już potem tu już przyszedłeś i musieliśmy iść. Mm -hmm. Ale rozrywka, luks. Zawsze lubiłem stare gry i to jest bardzo zawsze fajna zabawa. Tak, jeszcze może wspomnę, nie wiem co to była za gra, już nie dopytywałem, ale tutaj ekipa, która to organizowała, oni chyba nazywają się w ogóle Stowarzyszenie Dawne Komputery i Gry, czy jakoś tak, tak, jeżeli się nie mylę. Oni mieli też jakąś specjalną grę muzyczną, rytmiczną i do niej jako kontrolery bębenki. To z Donkey Kongiem było związane i z Mario. Nawet nie przyglądałem się, tak, ale fakt, że mamy jeszcze. Wersja gry była po japońsku. O, oryginał. Ale sam fakt, że właśnie mam jeszcze nietypowe kontrolery, to dla wielu osób trajda, nie wiem, coś na zasadzie vr też, nie? Tylko VR- retro, powiedzmy, takiej ciekawostki, bardziej growej. No dobra, to może przejdźmy trochę przez te dzisiejsze prelekcje. Bo byliśmy akurat na nich całą trójką. We trzech prowadził obie Jarosław Witaszek Wysocki. Pierwsza jej Tytuł to, czego baną się przed Lovecraftem, horror dla zuchwałych. Ja też mówiłem, że jutro idziemy na Lovecrafta, tutaj nie chodziło o samego HPL-a, a o rozwój pojęcia lęku i strachu od prehistorii przez gdzieś tam preantyk, antyk, starożytność, średniowiecze, nowożytność, aż po postnowożytność, tak, czasy takie najbardziej współczesne. No i co sądzicie o tym wystąpieniu? No ja powiem szczerze, ja, ja może spodziewałem się trochę czegoś innego, bo ja zrozumiałem nazwę tej prelekcji jako właśnie, że tak jak prowadzący na początku zaznaczył, że to nie chodzi konkretnie o to, czego bano się powiedzmy dekadę czy dwie dekady przed, przed Lovecraftem, tylko tak na przestrzeni całej historii świata to ja właśnie myślałem, że to będzie coś bardziej w tym pierwszym typie. Natomiast no, prelekcja na pewno była bardzo ciekawa, bardzo obszernie był poruszony temat, bo tak naprawdę no, zaczynało się właściwie od prehistorii przez, przez średniowiecze aż do, powiedzmy, czasów bliższych Lovecraftowi. Trochę momentami miałem wrażenie, że się odrobinę przedłużało, szczególnie, że e, przedłużyło, przedłużyło, się, się, przedłużyło. No, przedłużyło się trochę. E, ale nie, na pewno było to ciekawe doświadczenie. Ciekawie było też jednak poznać temat od trochę innej strony niż zazwyczaj. Mhm. Michale? No to właśnie prowadzący podszedł bardzo tak jakby trochę z naukowej strony do tego całego tematu i to przedstawia właśnie przez wszystkie przeszedł wszystkie tutaj epoki, od, starożyt... od prehistorii staro... do starożytności, średniowiecze i do czasów nowożytnych i w ogóle potem już konkretnie do Lovecrafta. No i tak jakby, no akurat trochę Lovecrafta kojarzę, bo czytałem jego twórczość, więc yy, jakbyś tak łatwiej mi było to przyjąć wszystko, to co on opowiadał. Bo to było też takie trochę podprowadzenie pod tę drugą prelekcję, nie? Tak, tak. Trochę było to właśnie wprowadzenie pod tę drugą prelekcję, gdzie już się skupił konkretnie na jednym motywie, który Lovecraft wprowadził do swojej twórczości, czyli jakby świat snu. Mhm. Tak, ale zanim przejdziemy do tej drugiej, ja wam powiem, to było strasznie chaotyczne wystąpienie. To był taki chaos twórczy chaos gdzieś tam, który odbieram mimo wszystko pozytywnie momentami może bym wolał troszkę gdzieś tam, nie wiem, jakiegoś większego planu, no tutaj ta chronologia powiedzmy gdzieś szła, początkowo ona bardzo prowadziła tę prelekcję, potem tak bardziej skakaliśmy, przy czym to była bardzo przyjemna opowieść, dla mnie opowieść mediewisty prawdopodobnie zakładam, że Jarek Witaszek Wysocki jest historykiem, bo on chyba nie powiedział nie, kim jest wykształcenia ale zakładam, że jest właśnie historykiem to, co właśnie na tej pierwszej mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to to, że to jest takie podejście do lęku strażu, z którym się nie spotkałem na konwencie jeszcze, ani w ogóle za bardzo nigdzie. Takie właśnie analizowanie, czego i dlaczego bano się na przykład w plemieniu właśnie w prehistorii, czy w jakimś tam małym polis w starożytności, a potem właśnie w jakiejś wiosce średniowiecznej. Nie ze wszystkim się na początku zgadzałem, ale jako inne podejście całkowicie szanuję i jestem mega zajarany tym wszystkim, co usłyszałem. Nie dostałem do końca odpowiedzi na moje pytania, które potem zadałem. Częściowo tam autor powiedzmy wybrnął, ale znowu wdał się taki totalny chaos. A potem przeszliśmy do drugiej prelekcji. Obracam strony z moich notatek, których narobiłem dużo, akurat tutaj. Druga prelekcja miała nazwę Zew Hypnosa, czyli Nienazwane Oblicze Lovecrafta. I tak jak Michał już zauważył, ona była poświęcona głównie krainie ze snów. I już pociągnę, dla mnie znowu była trochę chaotyczna. I akurat o ile w tej pierwszej, ta cała chronologia, że szliśmy od czasów najstarszych, najdawniejszych do współczesności, to trochę porządkowała, tak tutaj mnie akurat brakowało jakiejś multimedialności, jakiejś prezentacji z infografiką, bo przecięliśmy przez historię USA za czasów Lovecrafta, jego właśnie podejście do tego, co się wtedy działo w Stanach i poza Stanami, jego decyzje polityczne, no i to wszystko właśnie było miksowane opowieścią o literaturze ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tutaj motywu snów i hipnosa, ale mnie na przykład totalnie brakowało, czy znaczy też ostatni dzień konwentu, tak, ja jeszcze jestem trochę chory, zmęczenie też swoje robi, brakowało mi po prostu na przykład jakiegoś timeline'u, żeby widzieć, tu jest to wydarzenie z historii Stanów, tutaj właśnie żył Lovecraft, tu powstało to dzieło, tu coś takiego, to myślę, by mi bardzo pomogło, bo tak to trochę się dokoncentrowałem, no ale w porządku, tak, mimo wszystko oceniam to jako ciekawą prelekcję i tak jak Spodziewałem się bardziej po tej pierwszej przeglądu osób tworzących przed Lovecraftem, ale tak bardziej właśnie tuż przed Lovecraftem, a po tej drugiej, w sumie nie wiem do końca czego się spodziewałem, ale też czegoś innego, tak jestem zadowolony, bo to właśnie były rzeczy, których jeszcze na konwentach nie spotkałem, a to zawsze jest plus, bo dużo tematów się powtarza. Jak się jeździ po konwentach po całej Polsce, no to dużo tematów się powtarza, a tutaj właśnie było oryginalnie. No i mimo chaosu w miarę profesjonalnie prowadzone. Kuba, a co ty sądzisz o zewie hypnosa? Yy, tak, ja się z tobą zgodzę, że akurat jeśli chodzi o te dwie prelekcje, które były jedna po drugiej, no to chaos był trochę takim motywem przewodnim, można powiedzieć, bo yy, yy, na pewno tak jak, tak jak mówić, przydałyby się jakieś zilustrowanie tego, co prelegent mówił, bo jednak pomocne byłoby chociaż, chociażby jakieś, nie wiem, nawet jak nie timeliny, to chociaż jakieś grafiki na prezentacji. Yy w dzień Mamy malutką osóbka, która chciałaby pogadać, ale rodzice jej nie dają, odciągają ją od nas. Aż tak strasznie wyglądamy? Może. Tylko trochę. Natomiast wracając już do tego hypnosa, dla mnie to było pod tym względem na pewno ciekawe, że ja szczerze mówiąc nie znam tego obszaru twórczości Lovecraft aż tak dobrze. Słyszałem tylko tam trochę kiedyś coś na ten temat, ale nie, nie, nie udało mi się jeszcze zagłębić tematu, więc na pewno na pewno to, co zostało zarysowane zainspiruje mnie do tego, żeby dalej drążyć temat, szczególnie, że niedawno zaopatrzyłem się w podręcznik do RPG Tulu i na pewno. Pod względem właśnie budowania świata to mi się, to mi się przyda, no ale to ogólnie projekcja w porządku, chociaż momentami miałem, miałem trochę wrażenie, że jest za dużo o samym Lovecraftcie, a za mało o powiedzmy o temacie, o, o tym chytnosie o tym krainie snu. Ja Ci powiem, że tak jak ta pierwsza się przedłużyła, to ja założyłem, że ta druga też się przeciągnie, że się skończy. Po prostu, zwłaszcza, że to jest prelekcja kończąca ten blok, to myślałem, że prowadzący po prostu zostanie z nami te 10 minut dłużej, a on ją zakończył jeszcze chwilę przed czasem. Ja wtedy też byłem w szoku, bo miałem wrażenie, że trochę tego mięsa jak gdyby wyciął, tak? że jakby nie dopowiedział pewnych wątków. Trochę tak, trochę jakby stracił, jakby przeznaczył dużo, dużo energii na tą pierwszą część, a potem resztkę jechał trochę na oparach. Nie? Trochę mam taki niedosyt, czuję, że można było w tym temacie powiedzieć trochę więcej, ale nie wiem, no nie, nie, nie, jest, coś, co, nie jest to na pewno coś, czego będę żałował, że w tym uczestniczyłem. No nie, no jasne, jasne. A ty Michale? Czy, tak jak wspominałeś, że brakowało ci jakichś takich multi, multimedialnych rzeczy i jakiejś prezentacji i tu wydaje mi się, że brakło jakby naświetlenia całego tego motywu krainy ze snu Lovecrafta, jakby prowadzący nie wytłumaczył o co mu tak dokładnie chodzi i na czym się opiera ta jego prelekcja. Tak, bo trochę było tego wstępu zarysu, a potem doszliśmy nagle tak, od razu zwanów. przeszedł do meritum, całego tematu, jakby nie nakreślił w ogóle o co mu chodzi, na czym się o co, do czego nawiązuje cała prelekcja, a tu chodziło po prostu o całe tam parę opowiadań i tekstów związanych właśnie z tym motywem snu, który Lovecraft przekuł na swoje teksty. Mm -hmm. e, no rzeczywiście, tak jak mówię, no trochę uporządkować i e, trochę tej multimedialności. Dlatego ja też się teraz śmieję, bo się zastanawiam, czy e, Jarek, tutaj prelegent, na przykład jest wykładowcą na historii. Bo takie też odnosiłem momentami wrażenie. No i tam rzeczywiście no, na zajęciach z historii... E, ja, ja wiem po moim własnym wykształceniu, tak, po historii polskiej, historii Niemiec, historii mediów i innych wszystkich historiach, które zaliczyłem. E, historii literatury polskiej, historii literatury niemieckiej, etc., etc. Też miałem mediewistykę przez e, jeden rok, to był najgorszy przedmiot <głos> chyba w trakcie moich studiów, e, tak naprawdę, bo to była taka mediewistyka skupiona na kulturze, e, literaturze i milion po prostu jakichś takich suchych faktów, które nic mi nie mówiły, które tak, znaczy to było, było, byłoby ciekawe, gdyby nie było starego tego egzaminu, tak? ale przez świadomość, że mam to wkłuć wszystko, to, to, to była męczarnia, i no, na wykładzie historycznym też tak naprawdę prezentacji praktycznie nie ma z tego co ja doświadczyłem na razie, więc możliwe, że to, to z tego też wynika jak to tutaj wyglądało, no ale mimo wszystko doceniam wiedzę, doceniam dobrych tematów, więc dla mnie fajne zakończenie konwentu i tak samo jak fajna była jeszcze wizyta u ptaszków. Pożegnanie no, to jest absolutny pik, mam <grym> wrażenie, kapitularzy zwierzaki, mówię to już pewnie czwarty raz w tym podcaście ale tak jest, no dobrze, no to powiedzcie mi jeszcze Kuba, już zacząłeś trochę wcześniej, ale tak jeszcze kończąc, czy macie ochotę właśnie na kolejną edycję czy na przykład na tle innych doświadczeń innych konwentów, macie wrażenie, że tu jest lepiej, gorzej, tak samo jaką myślą kończymy tą relację? No ja, tak jak już mówiłem, ja jak najbardziej ja w przyszłym roku, na przyszłych edycjach, mam nadzieję, też mi się uda pojawić. Nie mam, tak jak mówiłem, specjalnie dużego porównania, bo ja na wielu konwentach takich większych nie bywałem tak naprawdę, ale muszę, muszę powiedzieć, że to, co mi się bardzo spodobało, że ten program jest mimo wszystko bardzo różno, różnorodny, że nie trzymamy się powiedzmy tylko tematyki klasyczne science fiction, klasyczne fantazy, można znaleźć tak naprawdę po trochu ze wszystkiego. Uh, więc tak, no tak, yy, tak jak mówiłem, no raczej, raczej, ben, raczej planuję się pojawić w przyszłości. Raczej to na ile procent? Jeśli życie nie powie, że, że nie, nie, masz nie jechać, no to tak na powiedzmy 90% jestem pewny, że, że, że się wybiorę. Czyli na 90% piątkę przybijamy za rok. Myślę, że tak. A ty Michale, jak tam, masz już dość kapitularza po tylu edycjach? Nie i przyjdę tu za rok i za dwa. Za dwa też, i za trzy. I, za I do końca świata jeden dzień dłużej. No dokładnie. Chyba, że się z Łodzi wyprowadza, chociaż nie wątpię. Znowu tego nie widzicie, ale Michał ma banana od ucha do ucha, bo po prostu szczęka mu zaraz pęknie jak Jokerowi. Słuchaj, ty dobrze wiesz, że ja co roku tu jestem, no. Wiem, ja też właśnie i mimo tego, że jestem fizycznie gdzieś tam trochę przytyrany przez chorobę, ale nie zarażam, tak? Przypomnę, dlatego tu jestem. Wiemy się. Nie stanowię zagrożenia, czy przynajmniej chorobowo <dlaczego> dla innych uczestników. Jestem zachwycony po prostu. Dla mnie to jest chyba, znaczy nie chcę powiedzieć, że najlepsza ze wszystkich, ale możliwe nawet, że tak jest edycja kapitularza, bo praktycznie nie ma wpadek, tak jak mówię, trochę na przykład czasami brakuje Igorów i tutaj z obsługą sprzętu są drobne problemy, ale no to, to jest mimo wszystko pierdoła. Tak zresztą jak ktoś jeździ na konwenty, powinien być na to przygotowany, także gdzieś nie wiem, może się okazać, że światło będzie padało tam, gdzie rzutnik wyświetla obraz, że będzie coś słabo widoczne, czy że po prostu właśnie coś tam, piądu nie będzie, programu jakiegoś nie będzie do odtwarzania i tak dalej. Jak ktoś jeździ trochę takich imprezach, no to prędzej czy później się z tym spotka i musi być na to przygotowany, ale tak poza tym super klimat, odpowiednia ilość osób, bo nie ma tłumów, tak żeby się przeciskać, żeby nie było wejścia do sal, ale zarazem jednocześnie nie ma sal pustych, wszędzie są ludzie, wszędzie jest wesoło, wszyscy są w ogóle jakoś tak też uśmiechnięci mam wrażenie, nie ma, tak jak czasami jest taka atmosfera zmęczenia, na przykład w niedzielę, że ludziom już się nie chce, że są tacy, ja już bym pojechał do domu, ja to bym dzisiaj nie przyjeżdżał, nie wstawał, to tutaj wszyscy są uśmiechnięci dookoła, mam wrażenie i y, mega fajny powrót, Imo Ktoś chce coś dodać? Ja mogę się tylko tak naprawdę zgodzić Ja tylko powiem, że widzimy się za rok Widzimy się za rok, dobra, to dzięki Kuba, Piątka odsyłamy do podcastu po filmówce przy Kremówce o filmówce przy Kremówce, o film Blisko byłeś Jeszcze za trzy razy Jak to muszę tego nie zapamiętać? Ja opowiadałem chłopakom, że wczoraj właśnie, gdy przeciwbólowe jedne ze mnie schodziły, a drugie dopiero wchodziły, to próbowałem sobie przypomnieć i mój mózg zaczął rymować różne nazwy ciastek, tak? No, na zasadzie, nie wiem, po pierniku, po serniku, czy o pierniku, przy pierniku. I tak spędziłem właśnie moment zasypiania wczoraj. Dlatego teraz mam totalny już mętnik w głowie, ale zapamiętam, obiecuję. Dzięki Ci, Michale Piątka. Dzięki. No i tak jak słyszeliście, słyszymy się za rok, a ja tradycyjnie już dzisiaj będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. O, nie nagrywało się. <grywa>